Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przed nami małe załamanie pogody w Polsce. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem porywy, gdzie nie gdzie mogą osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę.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 Świąteczne powroty do domów, tłumy na drogach, a do tego wspomniana wcześniej kiepska pogoda. Za kółkiem trzeba dziś zachować szczególną ostrożność. Warto też pamiętać o uprzejmości. Nawet małe gesty mogą zmniejszyć ryzyko wypadku. Wzajemny szacunek oznacza też pewność siebie i brak stresu za kierownicą, wyjaśnia psycholog transportu Ewa Odachowska.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 Poruszanie się autem nieodmiennie wiąże się też z wizytami na stacjach paliw. Ceny maksymalne nie zmienią się tam do jutra. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,21 zł, a za litrę diesla nie więcej niż 7,87 To dużo tańsze ceny niż u naszych sąsiadów, dlatego wjeżdżający do Polski kierowcy z Niemiec chętnie tankują u nas swoje auta. To jest diametralna różnica To jest dwa złote Jak robi się 1000 km, no to jest bardzo duże. Hmm. No Jak my taki zjazd do Polski z powrotem, to mamy w granicach 2,5 tysiąca kilometrów Można zaoszczędzić. Na drogach można też spotkać policyjne patrole Mundrowi zwracają uwagę głównie na trzeźwość kierowców oraz oczywiście prędkość Apelujemy więc o zdjęcie nogi z gazu To są aktualności jedynki. Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień świąty Wstania Pańskiego. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak wyjaśnia, że największe święta chrześcijańskie obchodzi się dłużej, aby móc głębiej rozważać te tajemnice wiary. Zwraca też uwagę na korzenie tradycji śmigusa dyngusa. Podwójnym dniem podkreślamy wagę święta. Natomiast w liturgii Wielkanoc trwa 8 dni, to jest oktawa. Drugi dzień w polskiej tradycji jest związany z laniem, wodą, ale to ma związek z radością chrztu, bo woda to jest zanurzenie się w miłości Boga. Włosi mają anioła. Poniedziałek nazywa się Lunedì L'Angelo, L'Angelo Pasquale, czyli anioł, bo anioł zwiastuje radosną nowinę. W oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy post. W te dni codziennie w kościołach śpiewa się gloria i wielkanocną sekwencję niech w święto radosne. Na koniec cenna rada dla świętujących. Podczas wielogodzinnego biesiadowania warto zachować rozsądek i zadbać o regularne przerwy w przyjmowaniu pożywienia. Przypomina o tym dietetyczka Justyna Marszałkowska umiar I myślę, że też powinniśmy pamiętać o tym, żeby zjeść ten posiłek, nagadać się z rodziną i wyjść gdzieś na spacer. Ruszyć się, coś zrobić, a nie tylko siedzieć do wieczora, tak żeby to śniadanie przeszło nam automatycznie w kolację. Zdrowy rozsądek myślę, że tutaj jest ważny. I mówimy sobie dość, stop, chwileczkę, to wszystko stoi, mogę zjeść to za kilka godzin, wrócić do tego jak zgłodnieje. Nawet 15-minutowy spacer poprawia trawienie, obniża cukier we krwi i przyspiesza metabolizm. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Lany poniedziałek będzie taki, w sensie dosłownym, możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie w północnej części Polski, więc trudno powstrzymywać od różnych giersów. Do tego jeszcze silne wiatra. Termometry pokażą dziś się w większości regionów od 10 do 12 stopni. Noc w Polskim Radiu 24.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 Irańskiej. My się o rzeczy przyglądamy się też tak z perspektywy międzynarodowej, jakie tam były polityczne decyzje, jakie interesy mają tam mocarstwa czy lokalni gracze. Natomiast jako stowarzyszenia to nas średnio interesuje w sensie celu naszego działania. My jako stowarzyszenie wiemy, że nie mamy na to wpływu, jakie decyzje podejmują w tej czy innej stolicy. Nie mamy na to wpływu, natomiast ten, działamy no, w, tak jak no, według tych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 o Panu Bogu, który daje siłę, y, rąk, aby tymi rękoma mordować wrogów. Tak mówił Pit Hexet. Y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 jednej ze swoich bliskich współpracowni, że spójrzmy, Donald Trumpie jest jak Jezus Chrystus, bo też był prześladowany też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 W portalu niebezpiecznik.pl był naszym gościem. Dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Świat 24 Powtórka programu Autopromocja Przez stulecia architektura sakralna wyznaczała nasz horyzont myślenia o architekturze.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 Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę?